Pogoda. W nocy, przymrozki na wschodzie i w centrum opady deszczu. Deszczowo będzie też dziś w ciągu dnia. W całym kraju może popadać, a termometry wskażą od 5 do 11 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Noc w polskim Radiu 24. Powtórka programu. Stan Dnia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 mentalną, kondycję psychologiczną amerykańskiego prezydenta, czy też w ogóle e, nastroje i emocje, które targają e, środowiskiem, e, którego Trump jest egzemplifikacją, bo to nie jest sam Trump. Trump nie jest Bokasso ani Neronem. E, wokół niego jest określona grupa ludzi, jest określony dwór. E, jeżeli e,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 ustępstwa na rzecz Izraela są bardzo trudne, jeżeli w ogóle możliwe. No ale jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie bezpieczeństwo elektrowni atomowych w Iranie. Rosyjski koncern atomowy, który no, w jakiejś mierze obsługuje tę irańs irańską elektrownię, poinformował o ewakuacji swojego personelu, to w związku z, właśnie z ryzykiem zaatakowania tej infra infrastruktury energetycznej. No tylko tyle, że atak na elektrownię atomową może mieć o wiele poważniejsze skutki, tuż nawet nie dla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 Właściwie jestem głęboko przekonany, że e, nawet w przypadku e, uderzeń na e, obiekty nuklearne, one będą prowadzone tak, żeby uniknąć czy też zminimalizować ryzyko jakiegoś incydentu e, radiacyjnego, bo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 jak chce się porozumieć z Rosją, no, gorącym zwolennikiem tego jest Viktor Orban. Także wydaje się, że te naciski, żeby to, to wspieranie Orbana jest tutaj podyktowane potrzebami obecnej administracji, no, żeby po prostu działać przeciwko jedności europejskiej. Natomiast czy J.D. Vance odniesie skutek? Trudno mi powiedzieć, dlatego że nastroje z tego, co się wydaje w Węgrzech są no, bardzo antyorbanowskie. Natomiast to pytanie czy sam Orban zgodzi się na legalne wybory. Widzimy, że teraz podejmuje działania, które no, mogą prowadzić do wprowadzenia teoretycznie przez niego stanu wojennego i zawieszenia wyborów, czy też przeniesienia nie, ich na inny termin.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 skąd dymisja Pam Bondi i skąd ostatnio tak wiele dymisji w administracji Trumpa. Znaczy często mówi, że znaczy ostatnio się porusza kwestia, kwestie, że to może być początek większych przetasowań w administracji Trumpa, to, że teraz obserwujemy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 że można było w tym momencie dosyć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 nie trafi, jeżeli mogę tak powiedzieć, do klientów, tylko zostanie zaabsorbowane na różnym poziomie tej sprzedaży paliw przez poszczególne, no, przez poszczególnych przedsiębiorców, mówiąc I Czyli, czyli rozumiem, tego... przepraszam, rozumiem, że w takiej sytuacji klienci by żadnych zmian, żadnych obniżek nie odczuli, a z kolei państwo uszczupiłoby się o, no, o te zyski, które bardzo mocno wspierają budżet.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 Uh, no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 Na Słowacji jeszcze przed wprowadzeniem cpn była bardzo duża różnica cenna plus, czyli na Słowacji było dużo taniej. Jak wiemy, Słowacja cały czas kupuje ropę w Rosji to i pomaga oczywiście w takiej sytuacji.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 Więc jeśli nawet ta wojna się nie zakończy, by się oczywiście zakończyła, to naj, najtrudniejszy moment to będą te najbliższe dwa czy cztery miesiące, jeżeli chodzi o ceny ropy, także biletów lotniczych, ceny ropy, ceny gazu i przełożenie się tego na inne ceny. Natomiast w dłuższym okresie czasu moim zdaniem ta sytuacja jednak będzie się uspokajać i ta cena spadnie moim zdaniem w przypadku ropy poniżej 80 dolarów. A jeżeli chodzi o gaz, bo jednak też